Błękitna parasolka, część 51. Po aresztowaniu przez Niemców mojego ojca oraz kuzyna Jacka Mariana Masłowskiego, jednego z Masłowskich, który wychował się w naszej rodzinie, jak również pracowników rolnych z łęk sytuacja w gospodarstwie stawała się nadzwyczaj trudna. Ojciec mamy, a mój dziadek, Sawery Przesmycki, wyznaczony przez mamę do kierowania gospodarstwem, nie za bardzo dawał sobie radę, gdyż nie rozumiał bieżących potrzeb gospodarstwa. Co prawda zachęcał robotników do pracy i skutecznych działań, jednak nie rozumiejąc istoty dobrego zarządzania ludźmi w gospodarstwie, w którym należy robić rzeczy w ustalonej kolejności, gubił się, a z tego jego zarządzania wychodziło kwiprokwo. Po moim cudownym wyrwaniu się z internatu u księży Marianów, na pewien okres, za który notabene mama zobowiązała się zapłacić księżom workami mąki, wróciłem szczęśliwy do łęk -Pelin. Mama w tym czasie bywała częściej w Warszawie niż w domu, gdyż załatwiała zwolnienie z więzienia dla ojca i pracowników z łęk -Pelin. Mama czepiała się każdego, kto mógł pomóc w sprawie uwolnienia aresztantów. Jedne inwestycje odbywały się za pośrednictwem adwokata Ukraińca pana Karpiuka, drugie za pośrednictwem Trouhendera, Niemca zarządzającego monopolem tytoniowym, w którym pracował kuzyn Jacek Marian Masłowski. Te inwestycje bardzo drogo kosztowały. Wiadomo było, że Niemcy przyjmują łapówki, ale wiadomo też było, że muszą być to duże łapówki i muszą być umiejętnie przekazane przez właściwe osoby. Adwokat Ukrainiec prosił mamę o pieniądze na przyspieszenie sprawy. Niemiec Trojhender także brał pieniądze za obiecane inwestycje w sprawie kuzyna. Łączność z Trojhenderem załatwił mamie kolega ojca z monopolu pan Szrom. W kasie Łękpelin jest trochę pieniędzy, które tato zebrał na zakup nowych koni roboczych. Kilka bardzo dobrych koni zabrało Wojsko Polskie tuż przed wybuchem działań wojennych. Nie wiemy ile będzie kosztowało przyspieszenie rozpatrywania sprawy aresztowanych. Nie wiemy czy mama wpłaci gotówkę we właściwe ręce. Adwokat Karpiuk wydaje się być solidnym człowiekiem, tak przynajmniej wnioskujemy z relacji mamy. Co do Trojhendera z Monopolu Tytoniowego, to mama nie jest przekonana, co z tego będzie. Forsę wziął, ale sprawa nie jest jasna. Mama zabrała całą gotówkę z Łękpelin. Dziadek Przesmycki również oddał wszystkie swoje oszczędności na wyciągnięcia aresztowanych. Sprzedał nawet trochę swoich zaoszczędzonych złotych monet. Mama natomiast płaci i płaci, ale nadal nie ma żadnego odzewu. Razem z Barbarą robimy w Łękpeli naradę główną, na której z pracowników uczestniczy wyłącznie Witrawola. Ustalamy na niej, że dziadek przesmycki, wielki pan z muszką i laseczką, godny w tych swoich okularach ze złotymi oprawami, ma tylko odnosić takie wrażenie, że zarządza gospodarstwem, ale tak naprawdę to właśnie Barbara, Witrawola i ja – Mieliśmy przejąć dziadkowe instrukcje i dopasować je do potrzeb bieżących, potrzeb skutecznego zarządzania łęk -Pelin. Mama zostaje całkowicie zwolniona z myślenia o gospodarce i zajmuje się tylko problemem aresztowanych. Mnie przypada zadanie pilnowania nocą pól. Patroluję je w nocy siedząc na klaczy Kasi, która zna każdy dołek i dołeczek na polach. Po pierwszej nocnej warcie, na której jeździłem na Kasi, mówię do Barbary, wiesz, Kaśka to ma mapę naszych pól we łbie. Mało tego, ona widzi w ciemnościach wszystko i wyczuwa obecność obcych ludzi, o czym informuje mnie poprzez ustawienie uszu i drganie skóry na grzbiecie. Dlatego wolę patrolować pola bez siodła, bo wtedy spajam się z Kaśką w jedną całość i z łatwością oceniamy sytuację. Postanowiłem poczytywać stary miesięcznik plon i z niego dowiedzieć się o tak zwanym płodozmianie, co się uprawia, po czym i jak się nawozi. Zorientowałem się po raz pierwszy, że ten płodozmian to wielka sztuka i wielka nauka. Postanowiłem również zapraszać do nas na kolację serdecznego znajomego pana Wojciecha Odolińskiego, starego rolnika i sadownika, ażeby od niego zaczerpnąć więcej informacji o gospodarstwie. Witrawola ma tymczasem za zadanie głównie opiekę nad gospodarką zwierzęcą, sadem i plantacją pomidorów. Barbara obejmuje gospodarkę mleczną, a więc krowy i ekspedycję mleka, co daje pieniążki na bieżące wydatki. W tą całą gospodarkę wchodzą także moje lekcje z Baśką z matematyki, fizyki i chemii. Mam również wyznaczony przez Barbarę termin na lekcje muzyki z panią Banasikowską, która mieszka nad Wisłą. Dzisiaj patrząc z perspektywy kilkudziesięciu lat na tą naszą trójstronną umowę pomiędzy Baśką, Witrawolą i Mną, to wydaje mi się, że w obliczu tej tragedii aresztowania przez Niemców naszych najbliższych w Łęg -Pelin, to zachowaliśmy się bardzo sprawnie i poprawnie. My zajmowaliśmy się gospodarzeniem, a mama tymczasem... Cały czas działała. Sprzedaliśmy z gospodarstwa niemal wszystkie zapasy, gdyż zarówno mecenas, jak i trojhender przyzwyczaili się do brania pieniążków. Oni biorą, a Łękpelic z dnia na dzień ubożeje tak, że zaczęła rysować się klęska gospodarcza. W pewnym momencie mama nie wytrzymała tego wszystkiego. Dość, panie mecenasie, oznajmiła Karpiuchowi. Resztę pieniędzy dostanie pan dopiero po zwolnieniu aresztowanych. Nie chcę słyszeć o jakichś tam przyspieszeniach rozprawy. Chcę mieć męża w domu. Nie znam oskarżycieli i nie wiem, za co oni tam tak cierpią na tym pawiaku. I nic nie wynika z tego, że ciągle płacę i płacę, zdenerwowała się mama. Reszta pieniędzy będzie po zwolnieniu wszystkich aresztowanych. W gabinecie pana mecenasa nastąpiła pewna konsternacja. Nie otrzymał następnej puli pieniędzy, ale nie nastąpiło także zerwanie pertraktacji. Powstało natomiast takie sobie zawieszenie w oczekiwaniu na skutki działania. Pan Trojhender również nie dostał miesięcznej pensyjki, mimo to poinformował pana Szroma, że jego starania są uwieńczone sukcesem. Nic o tym nie wiemy, odparł pan Szrom i cofnął swoją dłoń z banknotami banku emisyjnego. Trojhender był zdumiony. Jak to, zawołał Niemiec, oni, to znaczy wszyscy aresztowani z gospodarstwa Łęk-Pelin powinni być już w domu. Ja mocno interweniowałem, żeby zwolniono mojego głównego inżyniera Mariana Masłowskiego, bo nadzór nad sprzętem maszynowym monopolu zaczyna mi szwankować. Czekam na obiecane wyniki, Herr Trojhender, zakończył pan Szrom, chowając plik banknotów do własnej kieszeni. Upłynęło kilka tygodni, odkąd mama zaprzestała wpłacać haracz Niemcom za zwolnienie z Pawiaka wszystkich aresztowanych. Mama odchodziła już od zmysłów i zaczęła szukać jakichś innych źródeł, które pomogłyby wydostać z aresztu jej męża i przyjaciół. Poprzez to szukanie dotarła do takiej komórki, która by więcej znaczyła i mogłaby radykalnie zmienić sytuację. Tymczasem do Łęk Palin przyszedł list od ukraińskiego mecenasa. Ani mnie, ani Barbarze nie wolno było otwierać listów zaadresowanych do rodziców, więc Barbara włożyła list do torebki, a ja zaprzągłem Kaśkę do dwukółki i prawie galopem odwiozłem Baśkę do Klarysewa, gdzie prawie w biegu wskoczyła do kolejki wilanowskiej. Następnego dnia obie panie wróciły do Łękpelin, ale nie mogłem się dowiedzieć, co mecenas Skarpiuk proponuje w dalszych działaniach nad uwolnieniem aresztowanych. Mijały dni, a mnie się wydawało, że mama oczekuje na kogoś w Łękpelin z wielkim niepokojem. Niewiele czasu poświęcała gospodarstwu, za to dziadek Przesmycki powrócił do Warszawy. Mój czas planowała Baśka, także nocki spędzałem na Kasi pilnując pól przed grasującymi złodziejaszkami. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że za okupacji niemieckiej w naszej okolicy nie tylko grasowały bandy złodziejskie, ale grasowali również bandyci, rabując co bogatsze gospodarstwa. Mama wręcz emanowała napięciem, które się niemal wszystkim udzieliło. Od dnia nadejścia listu od mecenasa Karpiuka była cały czas podminowana i choć minęło prawie dwa tygodnie od nadejścia tego listu, mama cały czas była myślami gdzie indziej. Pewnego dnia wbiegła do mnie na strych Witrawola. Andrzejku, zawołała jadą do nas Niemcy. Szybko zwinąłem układ... Elektryczny z lampą RV12P200 i zbiegłem na dół. Przed frontem naszego domu zatrzymał się samochód niemiecki marki Mercedes. W tym czasie rozpoznawałem już doskonale marki aut niemieckich. Przebiegłem przez pokój jadalny do pokoju bibliotecznego Barbary, zostawiając uchylone drzwi. Przez frontowe okno obserwowałem wysiadających Niemców. Najpierw wysiadł siedzący obok kierowcy oficer niemiecki, którego rangę oceniłem w granicy kapitana, gdyż miał srebrne epolety, a na każdej z nich gwiazdki. W całości prezentował się okazale. Nie był to oficer SS. Za nim z samochodu wysiadł cywil, który mówił po polsku. Mama na powitanie przybyszom wysłała witrawolę. Ta niezbyt głęboko dygnęła na powitanie i spytała, czym mogłaby służyć. Poproś właścicielkę dworu, odparł cywil. Mama, nie znając niemieckiego, skinieniem ręki zaprosiła gości do domu, a witrawoli poleciła podać marchwianą herbatę i jakieś ciasteczka, jeśli znajdzie. Przesłuchanie mamy trwało jakieś półtorej godziny, z czego większość dość dobrze rozumiałem. Jesteście państwo posądzeni o kolportaż ulotek i pism podziemnych. A któż nas oskarża i skąd taka informacja do panów wpłynęła? Odpowiedziała mama pytaniem na pytanie Niemca. Ja, ja nic na ten temat nie wiem. Żadnym działaniem politycznym moja rodzina się nie zajmuje i nigdy się nie zajmowała. Nasze gospodarstwo jest małe, a obciążenia podatkowe i kontyngentowe znaczne. Wszyscy pracujemy dość ciężko. Ja zajmuję się hodowlą zwierząt, krów, świń i ptactwem domowym, a także inspektami. Mąż natomiast wyłącznie działał w polu. Mamy kłopoty z siłą pociągową, gdyż najlepsze konie zabrała nam mobilizacja wojenna, co jest dla nas po prostu katastrofą. Żniwiarka wymaga trójki mocnych koni. Prowadzę ponadto dużą plantację pomidorów. Codziennie jestem w polu i podcinam pędy pomidorowe. Pytają panowie, czy czytam i kolportuję ulotki propagandowe, a ja nigdy czegoś takiego nie miałam w ręku. Przed wojną to... Mieliśmy z mężem trochę więcej czasu i wieczorami uprawialiśmy małe seanse muzyczne. Mąż grał na flecie i klarnecie, a ja na altówce. Dzieci natomiast akompaniowały na fortepianie. Teraz trudno złapać chwilę czasu na rozrywkę. Zaręczam panom, że nigdy nie czytałam żadnej ulotki i nie mam nawet pojęcia, jak taka ulotka może wyglądać. Nasze panie służące, o ile dobrze pamiętam, czytywały przed wojną miesięcznik religijny, ale teraz przy tym nawale pracy w gospodarce zasypiają natychmiast po zachodzie słońca, mówiła mama. Mama w swych wywodach była nadzwyczaj przekonująca, a jak widrawola wniosła herbatę i ciasteczka, atmosfera powoli się rozładowywała. Zastanawiałem się, co ja mógłbym wnieść do niemieckiej wizyty. Byłem jedynym, którego stryj Witalis uczył niemieckiego i jako jedyny posługiwałem się tym językiem. A u księży Marianów z nauczycielem od niemieckiego porozumiewałem się po niemiecku dość swobodnie, chociaż szczerze go nienawidziłem. Uczył dobrze, lecz przebijała przez niego jakaś pycha, przypuszczam, że nabyta przez niego w obecnej sytuacji. Często wspominał, że teraz język niemiecki jest dla nas Polaków najważniejszy. Odpowiedziałem mu raz w dyskusji, oczywiście po niemiecku, że każdy język jest jednakowo ważny, czym mocno go do siebie zraziłem. W czasie przesłuchania mamy przez Niemców usiadłem sobie przy biurku w pokoju Baśki i podsłuchując przebieg przesłuchania myślałem, jakby tu pomóc tatusiowi i innym siedzącym na bawiaku. W pewnym momencie przesłuchanie jakby zawisło mundurowy Niemiec wysłał tłumacza z jakimś poleceniem do szofera, który nie ruszał się z miejsca i warował w samochodzie. W pokoju zapadła cisza i wtedy postanowiłem wejść. Delikatnie otworzyłem drzwi do pokoju stołowego i zacząłem przechodzić przez pokój robiąc delikatny, przepraszający gest dłonią. Oczy niemieckiego oficera dokładnie i przenikliwie mnie zlustrowały. Tłumacza nie było, więc oficer zwrócił się do mamy z pytaniem wskazując na mnie. Wie alt? Co oznaczało ile mam lat? Mama nic nie rozumiejąc patrzy się na mnie, to na oficera z niemym pytaniem w oczach. W tym momencie do pokoju weszła Vitra wola z jakimś problemem gospodarczym. Mama przeprosiła na chwilę i wyszła z pokoju zostawiając oficera niemieckiego w moim towarzystwie. Ich bin Dreidzen, jar alt. Odpowiadam Niemcowi, a jego zdumione oczy wręcz wychodzą na wierzch, kiedy patrzy się na mnie ze zdziwieniem. Er spricht? Niemiec dowierza, zadając pytanie brzmiące dosłownie: On mówi? Potwierdzam skinieniem głowy i zaczynam z oficerem rozmawiać. Zapraszam go do pokoju bibliotecznego Barbary, gdzie wiszą oprawione obrazy wielkiego malarza Grodgera, za którym przepada Barbara. Niemiec lustruje pokój, najpierw obrazy, potem jego wzrok błądzi po półkach z książkami. Odnajduje tomik ładnie oprawionego Goethego, a także moje podręczniki Kamerloera i Barthausena. Jest zdziwiony i bardzo zaskoczony. Żeby jeszcze bardziej zaszokować niemieckiego oficera, otworzyłem szufladę z pamiątkami w biurku tatusia i wyciągnąłem zdjęcie Stryja Vitalisa z okresu studiów w Mitwajdzie w Niemczech. Wyciągam także dwa dyplomy stryja z ukończenia wydziału mechanicznego i elektrycznego. Niemiec odczytuje i komentuje na głos oceny od góry do dołu same Zergut. Pyta mnie, czy stryj jeszcze żyje? Na co odpowiadam, że owszem, żyje i mieszka w Czmielowie na wyżynie świętokrzyskiej, którą wskazują na wiszącej mapie Polski. Wskazuję Ostrowiec Świętokrzyski Ćmielów. Wspominam o fabryce porcelany i pokazuję porcelanowe filiżanki malowane przez statusia w fabryce, gdy miał zaledwie 16 lat. A dlaczego dokumenty Stryja są tu, w Łęk-Pelin, a nie w Ćmielowie, docieka Niemiec? Stryj uznał, że tu, u nas na wsi są bezpieczniejsze tłumacze. Kiedy do pokoju wróciła mama, Niemiec podał jej rękę i oświadczył, że przesłuchanie jest zakończone, po czym wrócił do samochodu i odjechał z naszego dworu. Po tygodniu od przesłuchania tata i wszyscy aresztowani opuszczają Pawiak i wracają do domu, do łęk pelin Andrzej Cielecki